Podcastowa dziewiątka, audycja numer 232. Przed mikrofonem Darek witam serdecznie. Zapraszam dziś. Udamy się oczywiście z dziewiątką w obłokach. Kolejny odcinek tego magazynu o podróżach lotniczych już za chwilę. I oczywiście na ten magazyn w dzisiejszym podcaście wszystkich. Zapraszam. Z dziewiątką w obłokach. Magazynu o podróżach lotniczych przygotowywany z liniami lotniczymi EuroLot. W dzisiejszym odcinku magazynu o podróżach lotniczych w podcastowej dziewiątce kolejny gość, którym tym razem jest... Adam Macander stanowisko jakie zajmuje to jest kierownik koordynacji obsługi technicznej. Jestem zastępcą dyrektora w organizacji obsługowej, też przynależnej do firmy Eurola. Zapewne z zajęć fizyki wszyscy dobrze pamiętamy, ale proszę jeszcze raz przypomnieć wszystkim słuchaczom, jak to się dzieje, że samolot lata, że tyle ton jest w stanie unosić się wysoko w powietrzu i pokonywać tak duże odległości. Na tym myślę już nie jeden, nie jeden próbował i w końcu się udało. Samolot unosi się w powietrzu jest to wynikiem geometrii skrzydeł w powiązaniu z prędkością, którą samolot uzyskuje dzięki napędowi. Tworzy się siła nośna, która dzięki geometrii właśnie skrzydła powoduje, że siła, która powstaje na skrzydłach jest w stanie przezwyciężyć ten ogromny ciężar. Starczy dołożyć silnik, żeby popchnąć to wszystko do przodu. Ptaki ruszają skrzydłami, samolot ma tak zaprojektowane skrzydła, że nie musi nimi ruszać, wytworza to po prostu czysta geometria. Jak już wiemy z poprzednich spotkań z eurolotem na antenie podcastowej dziewiątki, wasza flota składa się z samolotów marki Bombardier, dokładnie jest to model Q400 Next Generation, o których wspominała pani Karolina Bursa, rzecznik prasowy eurolotu, proszę powiedzieć na jakim pułapie wysokości oraz z jaką prędkością wasze samoloty latają. Te samoloty są specjalnie przeznaczone do tego, żeby robiły krótkie odcinki lotu. Samolot w ogóle jako taki, ka każdy z samolotów jest e, różny pod względem tego, do czego jest stosowany. Im wyżej lata samolot, tym potrzebuje innej konstrukcji silnika, żeby ten silnik był ekonomiczny. Samoloty właśnie turbo są zaprojektowane na latanie, na krótkich odcinkach, krótkich relatywnie oczywiście, e, tylko dlatego, że silniki, które je napędzają, są najbardziej ekonomiczne. Jest to Pułap około 6 tysięcy metrów to jest taki, taki pułap, który wystarcza, żeby na krótkich odcinkach nie za bardzo się wznosić, pokonać wystarczającą, no, tą krótką odległość i silnik, żeby pracował w najlepszych warunkach, dla na jakich został zaprojektowany. Prędkości to są do 600 km na godzinę. Dzięki temu trasę z Wrocławia do Lublina, czy też do Gdańska, Bombardier pokonuje rozkładowo w około godzinę nie całą godzinę, tak, no trasa do Gdańska jest 40 minut, na no, to tutaj wiadomo, wolniej postarcie, wolniej przylądowanie, szybko pośrodku trasy. Dobór samolotu do, dla floty, to właśnie, jakie trasy planuje sobie przewoźnik i w stosunku do tego dobiera sobie najbardziej ekonomiczny samolot. Samoloty odrzutowe, latające wyżej są bardziej ekonomiczne na tych dużych wysokościach do 10-11 tysięcy metrów. Już wiemy, jak samolot lata. Uzyskaliśmy też wiedzę o tym, że we flocie Eurolotu są samoloty Bombardier, Wszystkich, którzy zamierzają wsiąść do samolotu zapewnie interesują zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa lotu i wszystkich procedur, które mają to bezpieczeństwo zapewnić. Proszę powiedzieć, jak z technicznego punktu widzenia to wszystko wygląda? Ten temat jest bardzo szeroki i trudno będzie w tych paru słowach. Postaram się przybliżyć temat ogólnie bezpieczeństwa samolotu i co powoduje, że samolot jest bezpieczny do lotu, ponieważ jak to wszyscy mówią, bezpieczeństwo latania zaczyna się na ziemi. Każdy samolot jest wyposażony od razu w momencie, kiedy zostaje wypuszczony z fabryki w instrukcję obsługi zaprojektowaną przez konstruktora i narzuconą przez producenta. Nad tym wszystkim czuwa organizacja obsługowa, której samolot jest powierzony Dzień że tak powiem w opiekę. Częstość przeglądów jest właśnie narzucona przez producenta samolotu. Na początku i wzmocniona o wymagania, jakie daje właściciel samolotu. Zawsze program obsługowy narzucony przez producenta jest tym minimalnym, zapewniającym bezpieczeństwo. Na początku zatwierdzony przez organ państwowy kraju, w którym został wyprodukowany samolot. Tak w przypadku bombardiera jest to kanadyjski nadzór. Następnie te wszystkie przepisy, które są narzucone, te procesy narzucone są przez producenta, są akceptowane przez nadzór państwowy kraju, do którego jest wpisany do rejestru, czyli do naszego. nasz nadzór państwowy, oprócz minimalnych wymagań, jakie są postawione przez producenta, dorzuca swoje ograniczenia. mając teraz pakiet takich ograniczeń od producenta plus od nadzoru państwowego, możemy sobie, jako właściciel samolotu, dorzucić dodatkowe jeszcze czynności, które chcemy, żeby cyklicznie były na tym samolocie wykonywane. I stwarza się z tego cały program obsługowy, który Pobiera w sobie zwielokrotnione wręcz, czasem rozbudowane do, do przesady zadania polegające na sprawdzeniu każdego elementu samolotu. Samolot jest bardzo monitorowany zarówno przez własne systemy wykrywania usterek, jak również przez system obsługowy, który śledzi życie każdego elementu na samolocie. Śledzi życie komputerów, które są zabudowane, śledzi życie silnika, śledzi życie składowych wszystkich elementów, które dają się same monitorować bądź producent podzespołów narzuca wręcz czasy sprawdzenia poszczególnych rzeczy. System pilnuje tego, żeby ten czas nie został przekroczony. W każdym momencie życia samolotu wiadomo, co działo się z nim wcześniej. Podstawowe z takim sprawdzeniem przed lotem samolotu, taki przegląd podstawowy robi załoga. Robią piloci, robią mechanicy. Samolot nie wzniesie się w do powietrze, dopóki nie zostanie złożony taki podpis będący certyfikatem zdatności do lotu. W jakim więc czasie, według oczywiście wspomnianych przespada wcześniej wymagań producenta oraz też wszelkich ustalonych przepisami procedur, odbywają się wymagane przeglądy, oczywiście w odniesieniu do floty eurolotu. W przypadku samolotów, akurat tych, które Eurolot użytkuje, to przeglądy takie podstawowe. To są przeglądy wykonywane co 500 godzin lotu bądź co 6 miesięcy, gdzie samolot staje na dłuższe czynności w hangarze, tam jest rozbierany do pewnego momentu i tak dalej. Nagromadzenie takich przeglądów co 6, co 6 miesięcy tworzy większy przegląd, gdzie samolot jest jeszcze bardziej rozkładany. Przeglądem najbardziej takim dokładnym, to jest już przegląd tak zwany C, gdzie samolot niemalże oglądany jest pod lupą, gdzie szuka się pęknięć, szuka się korozji, szuka się rzeczy niewidocznych pod warstwą brudu, pod warstwą kurzu i, i pod warstwą, że tak powiem, bagażu już czasu przebiegane, przelatanej. Jeśli chodzi o te największe przeglądy, to po jakim czasie one muszą być przeprowadzone? Po dwóch latach eksploatacji zaczyna się taki przegląd, gdzie samolot praktycznie jest rozebrany do naga i tam wchodzi się z lupami, z nowoczesnymi metodami badań nieniszczących przeglądy, o których teraz słyszeliśmy są przeglądami wymaganymi zarówno przez samego producenta samolotu jak też inne uregulowania dotyczące ruchu lotniczego. Niestety jak wiemy do tych przewidzianych zdarzeń mogą dojść także te, których nikt się nie spodziewa. Czasami w doniesieniach prasowych słyszymy, że samolot jakichś linii lotniczych musiał na przykład awaryjnie lądować. Jak często i dla przykładu jakie drobne usterki zdarzają się jak i kiedy są one usuwane oraz czy można zniknąć którymi z nich kontynuować lot. No proszę Pana, więc tak. Samolot yy, ma od razu przez producenta stworzoną taką listę uży, usterek niesprawności, która pozwala bezpiecznie kontynuować re rejs, serię, serię rejsów, serię lotów i są to um, boosterki typu nieświecąca żarówka, jakieś niesprawne, niesprawne coś, co jest niewygodne na przykład dla, dla pasażerów, jakaś na może mało wygodna klimatyzacja w pewnych warunkach lotu, czy czy jakieś, jakieś po prostu mało znaczące z punktu widzenia bezpieczeństwa rzeczy. I z tym producent pozwala, pozwala do określonego czasu, który też określa w tych instrukcjach, latać. Natomiast samoloty się psują tak jak wszystko. Na pokładzie każdego samolotu jest taki dziennik pokładowy, który śledzi w każdym momencie życie samolotu. I wszystko, co załoga zauważy, to niekoniecznie musi być sygnalizacją niesprawności, ale jest chociażby nawet symptomem, co się wydaje, że może być usterką, jest wpisywane jako spostrzeżenie lotów I samolot nie może wystartować dopóki specjalista, mechanik nie podejdzie, nie ustosunkuje się do tego, czy jest to zagrożenie, czy nie jest to zagrożenie. Oczywiście tutaj jest odsyłka do, do instrukcji obsługi, która mówi, w jaki sposób diagnozować, w jaki sposób podejść do, takiego, do takiej nietypowej sytuacji i czy jest zagrożenie, żeby wysłać samolot w kolejny rejs, czy nie. Zawsze jest Przyjmowana zasada bezpieczeństwa, jeżeli nie wiesz o co chodzi, to po prostu tak jakby to było na nie. I wszystkie wątpliwo, wątpliwe sytuacje są po prostu traktowane jako, jako usterka. Mimo tego, że okazuje się po testach, że to niestety, ale fałszywy alarm. I tak jest stworzony przez nadzór państwowy właśnie cały system monitorowania i, i dbania o tą jakość. Mechanicy mają licencję. Mechanik, żeby zostać mechanikiem, żeby móc pracować przy samolocie, on musi przejść bardzo długie szkolenia. Musi bez przerwy te szkolenia sobie uaktualniać. Czereg procedur musi być przez niego wykonanych. Musi być udokumentowana zdolność jego do pracy w takim zawodzie. Muszą być bardzo ściśle przestrzegane normy pracy, które są dużo ostrzejsze niż pilnowane przez normalny kodeks pracy. I to wszystko składa się na to, że, że każdy symptom usterki, każda usterka, która się pojawia, ona jest diagnozowana w sposób no, wręcz wielokrotny, nie przez jednego mechanika, a przez, przez kilku. I tutaj jeszcze cały czas mówię, bezpieczeństwo pilnuje system. System obsługowy jest tak, tak stworzony, że sprawność do samolotu pod względem spostrzeguje przy spostrzeżonej usterki, domniemanej nawet usterki, jest potwierdzana nie przez jedną, a przez kilka osób. Jeśli ktoś z nas miał dotychczas wątpliwości co do awarii samolotu na przykład, to słysząc to praktycznie nie powinniśmy mieć żadnych obaw i wybierać się w podróż lotniczą z liniami lotniczymi EuroLot. Eurolot pełnia wszystkie wymagania, które narzuca Urząd Lotnictwa Cywilnego. Ma swój własny system jakości badania, monitorowania jakości obsługi. Eurolot ma poza tym właśnie wstanoną świeżo-obsługową organizację, która posiada też swój system jakości. I w sumie nie widzę powodu, żeby ktokolwiek bał się wsiadania do samolotu, nie tylko Eurolotu, ale wszystkich organizacji, które, które podlegają pod skrzydła, pod że tak powiem, nadzoru państwowego i, i są przez przyzwykające. Wracając do samej floty Waszych linii, proszę powiedzieć, co zdecydowało o wyborze samolotów turbośmigłowych i dlaczego wybrano właśnie kanadyjskiego bombardiera. Eurolot był nastawiony na połączenia regionalne. Była potrzeba, żeby dowozić pasażerów na krótkich odcinkach. Do Warszawy skąd było najwięcej połączeń na cały świat. Posiadanie samolotów, które będą operować często na krótkich odcinkach to była koniecznością niemalże rozwoju większej, większej firmy, jaką jest LOT. Wysyłanie samolotów odrzutowych, jakimi dysponował LOT była po prostu nieopłacalna na tak krótkich odcinkach. W tej chwili, tak jak Eurolot operuje z bardzo różnych portów w kraju i bliskich. Zagranicy. To uważam, że akurat to rozwiązanie ma bardzo duży, duży tutaj sukces osiągnęło w związku z tym, że samoloty są praktycznie latają jak pełne. tam Bardzo często latają z nowych, z nowych portów jak Lublin, jak Rzeszów. Takie, takie takie miasta po prostu, do których się nie opłaca wysyłać dużych samolotów, które nie byłyby wypełnione i przynosiłyby straty właśnie chociażby z uwagi na paliwo i niskie płaty, na których do lat. Polityka firmy stworzyła potrzebę posiadania samolotów takich, a nie innych. Bombardier jest bardziej ekonomiczny, ma większy zasięg, pozwala przelecieć w miarę szybko nawet do takich miejsc jak Zurich, jak Amsterdam, Bruksela. A te, które do tej pory zostały sprzedane, jeden został jeszcze w tej chwili do sprzedaży. Niemniej jednak samoloty są w takim stanie, że każdy chętnie kupuje i wręcz, wręcz drugie życie dostają po kolejnych tych remontach, tak jak mówiłem wcześniej, że samo życie samolotu kończy się na jednym przeglądzie i dostaje następne życie przy następnym dużym. Dziękuję za rozmowę, dzięki której poznaliśmy trochę zagadnień technicznych, przede wszystkim z dziedziny bezpieczeństwa lotu i obsługi technicznej samolotów. Przypomnę, że gościem dziewiątki był pan Adam Macander, kierownik koordynacji obsługi technicznej linii lotniczych EuroLot oraz zastępca dyrektora organizacji obsługowej. Dziękuję bardzo serdecznie i do usłyszenia. A wy cały czas słuchacie podcastowej dziewiątki z Europy, z Polski, z Dolnego Śląska i z Lubina. Przed chwilą było spotkanie z liniami lotniczymi. Kolejne spotkanie już z, w kolejnym podcaście. A teraz trochę muzyki. Macron Sass, kominion Macron Sass. To utwór oczywiście z serwisu musicale i na licencji Creative Commons. Za wakacje oczywiście oprócz słonecznych i upalnych dni, także takie, w których pada deszcz, co zresztą słychać. A w audycji numer 232 to wszystko, co przygotowałem dla Was. Kolejne spotkanie m.in. z liniami lotniczymi i magazynem z dziewiątką w obłokach, także z dobrą muzyką, jak zwykle, już za dwa tygodnie, tymczasem do usłyszenia i cześć!